W numer 134 podcastu Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek, witam i zapraszam. A dzisiaj wakacyjnie udamy się do wspaniałej miejscowości o nazwie Kluszkowce, położonej w polskich Pieninach na Podhalu. Oczywiście zapraszam do czytania i oglądania wspaniałej fotorelacji i reportażu na naszej stronie bloga internetowego. Nie zabraknie dzisiaj także krótkiej wizyty w klubie Pure Health and Fitness w Lubinie. Zapraszam więc do słuchania. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj razem z moimi słuchaczami oraz Łukaszem Medico chcieliśmy przenieść się i zaprezentować Wam bardzo ciekawy rejon Polski, gdzie nasza ekipa spędziła kilka dni. Kluszkowce, wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, a dokładnie w powiecie nowotarskim, gmina Czorsztyn. Historia Kluszkowiec sięga XIII wieku. Wieś zlokalizowana jest w dolinie potoku Kluszkowianka w paśmie Lubania. Kluszkowce już na początku XX wieku były popularną wioską letniskową, zaś od momentu powstania zbiornika czorsztyńskiego zwanego Morzem Pienin oraz zapory na Dunajcu są znane wielu turystom. U wylotu kluszkowianki powstała przystań dla jachtów, jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego. Zwolennicy jazdy na nartach w zimie spotykają się na zboczach Góry Wdżar, góry wulkanicznej wznoszącej się na wysokość 766 metrów nad poziomem morza. Stoki narciarskie są oświetlone, sztucznie naśnieżane. Oczywiście nie brakuje tu wyciągów zarówno krzesełkowego, jak też orczykowego. My jednak oczywiście wypoczywaliśmy tam w pełni letniego sezonu urlopowego. Ciekawostką jest przeszłość góry, jest ona bowiem wygasłym wulkanem, a od 1870 roku istniał tutaj kamieniołom eksploatujący skałę wulkaniczną o nazwie Andezyt. Dziś Góra wżar jest doskonałym punktem widokowym na Jezioro Czorsztyńskie oraz wszystkie okoliczne pasma górskie, w tym chociażby trzy kolony, czy też wspaniale widoczne w przypadku oczywiście braku zachmurzenia Tatry. Na szczycie usytuowany jest piękny taras widokowy i restauracja, z których można te wspaniałe widoki obserwować. Nad zalewem powstała także osada turystyczna Czorsztyn, czyli skansen drewnianych obiektów letniskowych z przełomu XIX i XX wieku przeniesionych z dna obecnego zbiornika. Osada pełni funkcje muzealne, ale jest także dobrze zorganizowanym zapleczem konferencyjno-hotelowym. W latach 1975 do 1998 miejscowość administracyjnie leżała w granicach województwa nowosądeckiego. Góra w Dżar i jej okolice zwane są także czasami Krainą Śpiącego Wulkanu, zaś same kluszkowce położone są pomiędzy Nowym Targiem, a krościenkiem i Szczawnicą nad przepięknym Jeziorem Czorsztyńskim. W okolicy znajdziemy także przepiękne, zabytkowe obiekty, takie jak zamki w Czorsztynie i Niedzicy, zabytkowy kościółek w Dębnie i wiele, wiele innych. Dodatkową atrakcją są rejsy statkami po Jeziorze Czorsztyńskim. Popularnością od lat cieszy się także pobliski spływ przełomem Dunajca. W samych kruszkowcach znaleźć można wiele gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych. Oczywiście chętnym słuchaczom wskażemy kilka fajnych miejsc, wystarczy napisać do nas maila. A tymczasem zapraszam do dalszej części dzisiejszego podcastu na początek. Yy, krótka wizyta w klubie Pure Health and Fitness, a na koniec chwila dobrej muzyki. Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com. Z wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil, pozdrawiam wszystkich. Cześć. Informacje o klubie. Nasz klub oferuje basen, saunę, jacuzzi, właśnie, zajęcia grupowe, na przykład jogę, jackarii, aerobik. Wywiady z trenerami. Tak, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z Filmowego Ekspresu. Tylko w naszych audycjach. I standardowo witam. Witam tutaj Piotr z tej strony. A my rozmawiamy o kolejnych zajęciach, które odbywają się w klubie Pure Health and Fitness, ale tak naprawdę nie w samym stricte klubie, bo opowiesz o zajęciach takich troszeczkę innych niż dotychczas opowiadaliśmy. Tak, zajęcia, o których będę opowiadał, to tak zwane zajęcia bootcamp, one odbywają się poza klubem. Wybieramy sobie miejsca w plenerze, gdzie możemy poćwiczyć na świeżym powietrzu. I są to zajęcia, przy których nie odstraszy nas żadna pogoda, żadne warunki atmosferyczne, czy jakieś inne utrudnienia. My po prostu idziemy po to, żeby poćwiczyć i każda, każde zmienne jakieś właśnie warunki na dworze są nawet dla nas korzystne. To jest coś takiego jakby dobra, dobra szkoła harcerstwa, wojska, gdzie ćwiczymy. Biegamy w obłoconym terenie, jeżeli jest akurat taka pogoda, biegamy po parkach, po jakichś las, lasach. Wszystko odbywa się poprzez ćwiczenia czasowo, też około godziny z instruktorem. Ubieramy się w specjalne ciuchy dostosowane do pogody i na przykład potrafimy, tutaj mamy taki bardzo blisko Park Wrocławski, są tak zwane stacje i biegamy tam po tych stacjach, ćwiczymy na różnych urządzeniach tam, które są właśnie w tym parku. Robimy pompki, przeskakujemy przez różne przeszkody, innym razem siadamy na rowery i bootcamp robimy po prostu rowerami. Wyjeżdżamy poza teren i jeździmy sobie po lasach, zmieniając różne częstotliwości, tempo, zakres. Także Naprawdę jest to taka fajna forma ćwiczeń, coś innego, coś dla odmiany, żeby po prostu chwilami wyjść z klubu i dotlenić się na świeżym powietrzu. Powiedz, jak chętnie klubowicze korzystają z tego rodzaju zajęć i kiedy się odbywają? Te zajęcia się odbywają różnie. My to po prostu ogłaszamy, też jest wszystko napisane raz, dwa razy w tygodniu. Klubowicze różnie do tego podchodzą, chwilami jest zainteresowanie, ale... Różnie z tym bywa. Czasami jest tak, że jednak ta pogoda potrafi odstraszyć klubowiczów. My jesteśmy zawsze przygotowani jednak na to, że, że będą klubowicze i będziemy ćwiczyć. I powiem, że dość często mimo wszystko potrafił padać deszcz, a jednak parę osób było chętnych i kontynuowaliśmy te zajęcia. Właśnie ktoś chciał przeżyć taką przygodę, nie? że poćwiczyć w trudnych warunkach, dać siebie wszystko... Wtedy jest ta chwila satysfakcji po, taki, po takim treningu, że daliśmy coś więcej. Trening plus jeszcze chęć przetrwania. Także naprawdę bardzo, bardzo dobre zajęcia. Czyli w pełni hartujemy ciało i ćwiczymy na pełnych obrotach poza klubem. Tak, zgadza się. No, musimy jednak y, adaptować organizm do różnych warunków, do ćwiczeń w różnych warunkach atmosferycznych. Poprawiamy wówczas naszą wydolność, kondycję, a także zwiększa nam się odporność organizmu i o to właśnie też chodzi w tym wszystkim. Czy jest jakaś konkretna, szczególna grupa osób, którym polecałbyś właśnie uczestnictwo w podcampie? No, polecałbym na pewno osobom, które lubią się realizować właśnie w, w tego typu ćwiczeniach, gdzieś w plenerze, ale w, takich właśnie, w takim jakby podwyższonym rygorze, że idziemy, ćwiczymy, nie wymienkamy czyli tak, tak, osoby, które lubią taką ala szkołę wojskową. Na pewno nie mogą dobić osoby, które lubią ćwiczyć w ciepłych warunkach, w, ciep, w cieple, mało zdecydowane, y, które nie lubią intensywnych treningów. Tam po prostu trzeba wiedzieć, że chcemy coś zrobić, tak typowo mówię, jak w wojsku. Ale oczywiście po całych zajęciach możemy sobie wrócić do klubu, pójść do basenu albo wypić gorącą, pyszną kawę. Tak, jak najbardziej. Do klubu musimy wrócić, bo w końcu w klubie się przebieramy w jakieś właśnie odpowiednie do tego dresy, stroi treningowy. Wracamy do klubu, jeszcze możemy kontynuować relaks właśnie, relaks wodny, napić się kawy, czy nawet ostatecznie po wszystkim już pokąpieli nawet siąść sobie do internetu i wówczas fajnie, pomilę powspominać właśnie tą godzinę intensywnego treningu. A żeby tak intensywnie potrenować to nic trudnego wystarczy po prostu zapisać się do pióru. No przecież, jak najbardziej. Także my oczekujemy, że Państwo będą się do nas zapisywać, a my będziemy realizować wszystkie cele, które sobie klubowicze stawiają. I będziemy to kontynuować, no i nadzorować jak to nam wszystko wychodzi, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni z podjętej aktywności fizycznej. Czyli nic innego jak zapraszamy wszystkich do piór? Również zapraszam i czekamy na Państwa. Kuprom Arena, Trzecie Piętro. Pure and Fitness. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia. A na koniec usłyszeliśmy utwór Kirsty How Love Is No Possession. To wszystko w audycji numer 134. Zapraszam do następnej. Do usłyszenia. Cześć.